Witamy. Cześć. W najnowszym odcinku podcastu MMMSów No czemu się tak zacinasz? Nie wiem, bo tak... Dzisiaj nadajemy z innego miejsca. Ja tak bardziej poważnie powiedzieć. Zapraszam, spróbuj Witamy w podcaście mmm nie wyszło ci. Kurczę, sorry. Dobra, dzisiaj mm. mówię, nadajemy z innego miejsca. Dzisiaj jesteśmy w kuchni. Tak, Marek robi głowę. jakiś szniterki. Więc, no. więc może być głośno czasem, bo właśnie bawi się młotkiem. No, no, więc lepiej nie zadzieram z nim teraz. Mam młotek w ręce i dyktafan z drugiej. No, to na początek... Na razie chcę... oddaję yy, dyktafon Marcie, a ja ją, bo będę hałasował w tle. A ja na, na początku chciałam podziękować za to, że tak bardzo żeśmy się zdziwili pozytywnie słuchając ostatniego podcastofonu. Ponieważ dostaliśmy typ tygodnia za odcinek antyfeministyczny, który nagrywaliśmy w Dniu Kobiet tydzień temu. Więc mmm, dziękujemy za, za docenienie. Jest to dla nas bardzo Fajna nagroda, że tak powiem, no bo jednak dla podcastera jest to bardzo miłe zostać jakoś wyróżnionym, zauważonym. Więc dziękujemy za to. I pozdrawiamy wszystkich, wszystkich którzy komentują i słuchają naszego podcastu. No właśnie. Tak, chcieliście niby dodatkowego odcinka, a dlaczego te tylko cztery komentarze? Przepraszam, czy to powiem znaczy? Tak, i wszystkie kurczę w Czarnobylu. Uczepiliście tego Czarnobyla. No, no tak jestem z Czarnobyla. No, bo przez ten no. w Japonii, to teraz wszystkim się z Czarnobylu przypomina. Tak, a Czarnobyl kurcze był 25 lat temu, prawie że, chyba, No bo i tak był. No około 25 lat. No, no bo ja prawie tyle mam. <laughs> Dobra. Nie. O czym chcieliśmy dzisiaj powiedzieć, kochanie? O czym chcesz powiedzieć? Ja jeszcze nie wiem, ja się. Ja na razie gotuję, więc oddaję Ci mikrofon. Dobrze, no to co ja mogę powiedzieć? No, że w sumie ten tydzień tak nawet dosyć szybko minął, co w tym tygodniu się wydarzyło. Więc może zacznę od takiej przygody, która mi się przytrafiła w pracy w przedszkolu. Na zajęciach jedna dziewczynka powiedziała, że zapytała się mnie, czy, chcie, czy może wyjść do toalety. Ja powiedziałam oczywiście, że tak, no bo to są małe dzieci, ja rozumiem, że one nie mogą wytrzymać i, i nie ma dla mnie to problemu, zwłaszcza, że ubikacja je zaraz w drzwi w drzwi, więc jak coś zawsze mam je na oku. Ale bawiłam się dalej z dzieciakami, muzyka szła i ja nawet nie zauważyłam, że w końcu ona jednak nie poszła, jednak tam dołączyła do dzieci z powrotem. Zabawa polegała na tym, że dziewczynki, jak zatrzyma się muzyka, zatrzymują się w jakiejś pozie. No i ta jedna z dziewczynek, owszem, zatrzymała się w pozie, ale nagle zaczęła sikać na środek, na środku dywanu, tak powiem, po stroju i taka stróżka poleciała i taka plama, plama e, sików została. No i kieł, gieszył, jak ty mogłaś i w ogóle. No dosyć dziwne, bo ta dziewczynka już dosyć duża jest nawet. Ale mówi, że tak nie chciała stracić zajęć. No i teraz, jak wychodzą mm, siku, to muszę przerywać tak naprawdę zajęcia, bo... żeby znowu się coś takiego nie wydarzyło. <grym> tak, to taka śmieszna anegdota. Co poza tym jeszcze? Eee, przytrafiło mi się to... czy A, takie pytanie do Was. Czy Wy lubicie, kiedy autobusy się spóźniają, albo kiedy przyjeżdżają za wcześnie? Co jest dla Was gorsze? bo ostatnio y, musiałam dojechać, jak, jak słyszeliście w tym odcinku dodatkowym, który znaczy, no, chcieliście usłyszeć, to tam było odnośnie naszej nowej pracy w Radziszowie. No i chciałam się tam dostać właśnie w czwartek. No niestety, tak sobie wyliczyłam, że no, myślałam, że zdążę. Dobiegam na przystanek, widzę, że jedzie ten autobus, który mam się dostać do Skawiny najpierw. Patrzę na zegarek, ale kurczę jest jeszcze 3 minuty do odjazdu, zanim on powinien tu przyjechać na ten przystanek. Biegnę jak głupia, prawie się zabiłam na schodach, jeszcze biegłam na obcasach, a on mi prawie przed samym nosem zamknął drzwi i odjechał. I na te pędy zdążyłam w ostatnim momencie złapać ostatni też autobus w stronę dam do borku, jak ktoś się z Krakowa to będzie wiedział w którym też w ostatnim momencie się załapałam na niego, bo jeszcze w ogóle przebiegałam, także masakra. Jakaś, no w każdym bądź razie udało mi się jakoś dojechać z przeszkodami. Także no nie jest to zbyt fajnie, jeśli autobus przyjeżdża wcześniej, no bo, bo jeszcze rozumiem, że się może spóźnić, prawda? Ale tak zawczasu, za to po co są te w ogóle rozkłady? To jest takie głupie czasami. Albo denerwujące jest to, że jak jak coś, to wszystkie jadą pod rząd, a potem 20 minut się stoi. Po prostu nie wiem, kto układał. To albo na przykład są takie momenty, kiedy dwa autobusy jadą w tym samym czasie, a potem na przykład przez godzinę, żeby gdzieś dojechać, nie jedzie nic. No, to taka bagatelka. Nie wiem, jak tam u Was jest tych miejscach, gdzie Wy mieszkacie z rozkładami jazdy, to możecie skomentować, powiedzieć, jak jest u Was w mieście. Co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? No, że byliśmy z Markiem na marszu, tak? Jaki to był marsz? A na Marszu Pamięci, z 68. rocznica likwidacji getta w Krakowie. Byliśmy na placu kwaterów getta, a wcześniej się Zgody, tak? No tak, w momencie kiedy się to, to działy wszystkie wydarzenia. Ja może nie mam jakiegoś mega sentymentu do, do Żydów i w ogóle, ale uważam, że jest to część historii Krakowa. A Kraków bardzo lubię. Więc raz na jakiś czas, nie uważam, żeby to było konieczne, tak jak robią to organizatorzy co roku, ale raz na jakiś czas się przejść. Ja chyba ostatnio byłem jakieś 7 lat temu, może trochę, trochę dłużej. E, o wiele więcej ludzi było, na pewno. O wiele bardziej zorganizowane to było. No, ale ogólnie idea dla mnie jest bardzo ciekawa, żeby pamiętać o niektórych wydarzeniach, które się działy w Krakowie, dosyć ważnych. Zwłaszcza, że to było takie wydarzenie, gdzie po 700 latach tak naprawdę pozbyto się Żydów z Krakowa. 700 lat żyli sobie tam spokojnie, spokoju, a potem przy Niemcy i wywalili ich. No, ja, ja się cieszę, że, że się przeszłam, ponieważ ja akurat na takim marszu byłam pierwszy raz. Jakoś wcześniej nie chodziłam, ale Marek mnie zabrał. Powiedział, że chce się przejść. No i ona fajna była pogoda, fajnie było się w sumie przejść. Ale człowiek, powiem, że dla mnie to straszne, jeśli oni tam szli tak jakby na powiedzmy pewną śmierć i szliśmy dokładnie tak jak oni szli wtedy, tam pod, yy, to było pla ten, jak się to nazywało? Kurczę, do obozu O no, Obozu wiem. przepraszam, zap za zapomniało mi się. I tam żeśmy szli na piechotę, no to trochę żeśmy jednak szli, a oni tacy umęczeni, moim zdaniem, tak jakoś no... No nie wiem, tak... Mimo właśnie, że ja też za bardzo jakoś tak do Żydów, nie wiem, nie, nie, nie, nie interesowałem się też jako za bardzo historią, aż tak. Aczkolwiek uważam, że no każdy, jeśli ktoś jest z Krakowa, to chociaż raz powinien faktycznie na czymś takim być. Nawet po prostu z czystej ciekawości, jak to wygląda i... No i zobaczenia, jak to w sumie kawałek historia, jak tu Marek mówił, więc to, to jest faktycznie... Um, o, właśnie na talerzu pojawił się mięsko... <śmiech> Tak, mi zapachniało, dobrze. To, to, to było o tym i jeszcze w tym samym dniu widziałam się z teściową moją. O, odwiedziła nas, przyjechała z Niemiec. No my ją odwiedziliśmy. No, no dobrze, my ją odwiedziliśmy, ale że przyjechała, przyjechała z Niemiec, no to przyjechaliśmy tam do niej, trochę pogadaliśmy, zjedliśmy sobie pizzę, tak i w tym czasie po rozmowie trochę tam jeszcze oglądaliśmy trochę skoki narciarskie tak rozmawialiśmy o końcu Małysza, że tak powiem znaczy karier kariery tak, to już koniec Małysza no, także sobie szkoda, aczkolwiek rozumiem, rozumiem go bo ileż można też w końcu skakać i, i cały czas być to na przerwa techniczna z uwagi na to, że Marta właśnie je próbuje, to co zrobiłem Mm. Mm, mm, mm. Mm. Na razie jeszcze ma pełną buzię, więc będę mówił. Tylko nie mam za bardzo o, o co powiedzieć. Robimy sobie mięsko. Takie, Dobre. Takie in z indyka. Dobre. No. Dobra, no a jeszcze podczas tego w sumie akurat wtedy przeglądałam sobie w telewizji kanały i oglądaliśmy kawałek You Can Dance, ale amerykański. Nie wiem, jakim cudem, ale mimo tego, że przecież ci ludzie no, tańczą dużo lepiej niż w Polsce, no dużo lepiej, ja powinnam jakoś bardziej jakoś, nie wiem, zazdrości czy coś takiego, ale nie wiem, ci ludzie są tak przyjaźni, tak to się fajnie ogląda, taka atmosfera tam jest w tym yy, panująca, że jakoś to się z przyjemnością oglądało. Polski ja oglądam, bo chcę w sumie wiedzieć, co tam się dzieje i pewnie dzisiaj będę oglądała tam z castingów jeszcze. Ale to się inaczej ogląda. Nie wiem, ci Amerykanie to jakoś tak tajną faktycznie tak na wesołek. Faktycznie pokazują, że, że ich to bawi. I oni się nie przejmują tak wyglądem, jakimiś superstrujami, tylko oni wiedzą, że mają umiejętności, i nawet jak wyjdą w szmatach za przeproszeniem, że tak powiem, byle leczy to no i tak zrobiłem wrażenie. Czyż nie mówię prawdy? Mm. Przepraszam, też jadłem troszkę? Proszę. Teraz Dobrze. E, nie, jest całkowicie inny stosunek do tańca w Stanach. No, poziom jest zdecydowanie wyższy, no to wiadomo. Ale też wydaje mi się, że troszeczkę mm, formuła programu jest troszeczkę inna. A, my Oglądaliśmy akurat pierwszy odcinek po castingach i po warsztatach, gdzie 20 osób, nie 16 tak jak w Polsce prezentowało się w grupach podzielonych na techniki tańca jakie są ich specjalnością Bo to bardzo ciekawe, bo mogli się rzeczywiście zaprezentować w tym, co jest dla nich najlepsze no i tego nie ma w polskim w ogóle dzisiaj jest który jest dzisiaj? 16, tak? Mhm. tak, dzisiaj jest 16 zazwyczaj nagrywamy we wtorek, wieczorem ale wczoraj byłem tak padnięty, że nie byliśmy w stanie. O! Jutro jest Dzień Świętego Patryka. Jutro? No jutro. 17. No. E, ten odcinek się dzisiaj znajdzie, o ile znajdę chwilę czasu, żeby go zmontować, bo jeszcze muszę zmontować muzykę na pokaz, który mamy w niedzielę, a w sobotę musimy poćwiczyć. Marta się dorwała do mięska, żebyście to zobaczyli. Kobieta pierwotna prawie, napadła na mięso. Rozrywa. <grywa> o. Przepraszamy. Znowu się zagotowaliśmy. Ach, kochanie, coś miałeś jeszcze do powiedzenia dzisiaj? No mieliśmy powiedzieć o tym filmie. O turyście i o tym, tym nie remake'u, tylko... O Zimmerze, tym oryginale, tak? Tak. Ja no to, to zacznij, a ja obrócę mięsko. Dobrze. No więc, jak się nazywał Antoni Zimmer, tak? Tak, tak, tak, Więc film nazywał się Antoni Zimel i to był jakby normalny film podstawowy taki. No bo wiadomo, że później robią się zazwyczaj remakey. Amerykanie zazwyczaj... tak. <todgłosy> Aczkolwiek Amerykanie ostatnio mają taką manię, żeby robić bardzo szybko remakey filmów z innych krajów. Tam jakieś koreańskie, prawda, Horory a teraz film, który pewnie większość kojarzy, czyli Turystę. Ja ten. To jest remake. Film z Angeliną Jolie. I powiem Wam, tak spieprzyć film, to potrafią chyba tylko Amerykanie. No, tu akurat. Oglądaliśmy i jeden, i drugi. I. Um, Francuzi prowadzili. O, przepraszam. Francuzi prowadzili bardzo ciekawie całą narrację cały film. Natomiast Amerykanie, e, ja rozumiem, że Amerykanie to idioci w większości, ale żeby już aż tak e, wszystko odsłaniać w ciągu 15 minut filmu, w Turyście w ciągu 15 minut filmu dowiadujemy się tyle, ile dowiadujemy się w ciągu godziny w, w, w Antonym Zimmerze który jest francuskim filmem, aczkolwiek zazwyczaj mało lubię francuskich filmów, ale ten był naprawdę w sumie dobry. Na początku tak e, nic się w nim nie dzieje, ale ja tak e, i tak sobie myślę, eee, źle wybrałam, bo Marek wieczorem oczywiście pyta mnie, czy śpię, czy oglądam. <tum> Tam już dowiedziałam, że już wszyscy wiedzą, że potrafię przysypiać na filmach. Tak, w poprzednim odcinku. E, Okej, okay, ale nie o tym mowa teraz, korze zapytał, czy oglądamy... E, remake czy, czy filmu czy, czy jakby tą taką oryginalną wersję no ja powiedziałam, że pewnie oryginalną dlatego, że lepiej będzie oglądać najpierw coś a potem zobaczyć jak to właśnie wygląda w remake'u niż odwrotnie i powiem, że dobrze zrobiłam jednak tak wybierając dlatego, że tak to nie miałoby sensu już oglądać e, tamtego filmu francuskiego, dlatego, że Amerykanie wszystko zdradzili już wcześniej, więc zaczęliśmy oglądać e, e, turystę i powiem Wam, że jak lubię zawsze grę Angelina Jolie, to tam grała tragicznie. Po prostu grała jakby kij połknęła dmiotły, jak to Marek powiedział. I faktycznie, a najlepsze jest to, że wcale główna bohaterka, która tam mieli jakby miała ją odzorować trochę, że tak powiem, no to wcale taka nie była. Właśnie ona była taka na luzie, taka spontaniczna. I tam grała Sophie Marceau, czyli znana aktorka francuska. I powiem wam, że mimo tego, że bardziej lubiłam Johnny, no to zdecydowanie wygrywa tutaj, w tym filmie Sophie Marceau. Dlatego, że ona zagrała tak jakoś naturalnie, tak przyjaźnie, no a tam po prostu, nie wiem, ona była tak sztuczna, prawie w ogóle zero jakichś emocji na twarzy. Cokolwiek by nie robiła, cokolwiek by nie mówiła, po prostu maska jakby na twarzy takie, no nie wiem co to było. Jeszcze siedzi w przedziale w pociągu, Zamiast się oprzeć o, o siedzenie, to siedzi prosto, jak deska. Można by spokojnie walizkę wsadzić między nią, a siedzenie i rozmawia. Nie, w ogóle naprawdę film, turysta, no odradzam wszystkim. Znajdźcie sobie oryginał, czyli Antonego Zimera. Jest 5 lat starszy i zdecydowanie ciekawszy. To jest nasza opinia, aczkolwiek Antonego Zimera bardzo polecamy wszystkim. To jest naprawdę dobry film. Nie wiem, co jeszcze możemy powiedzieć. Czy mamy jeszcze jakiś temat w ogóle dzisiaj, kochanie? Dzisiaj chyba jakiś krótki odcinek będzie się wydaje hmm. No może powiedz, że zacząłeś teraz grać znowu we 4 bo wcześniej mówiliśmy o grach. Nie gram we 4 bo takiej gry nie ma. Yy, znaczy, kurczę, pomyliła mi się. Heroes of Magic Magic 4. No stwierdziłem, że zagranę sobie w czwórkę. Ja to nigdy mówię. nie widziałam czwórki, ja tylko w trójkę gram, tak jak mówiłam. A piątka coś nie szła, Marek mówił, że coś spróbował przyjąć. Ale coś nie szła, piątka nam. Um, co jeszcze mieliśmy, mog mo mogę powiedzieć? No, na przykład, mogę powiedzieć jeszcze jedno filmie, który oglądałam wczoraj, czekając, czekając na Marka. Przepraszam, ale Marek mnie już goni, żebym jadła. Lilie Wodne Tak taki tytuł filmu. Po polsku. Po francusku Wam niestety nie dam rady powiedzieć, bo nie pamiętam. To był film o, powiedzmy, coś takim jak pływaniu synchronicznym. Tam było to nazwane jako balet, po prostu taki wodny. No i tam było pokazane emocje młodej dziewczyny, która no wyjątkowo akurat no, zakochała się w dziewczynie która była właśnie taką, powiedzmy, pływaczką tą właśnie z baletu synchronicznego i przychodziła cały czas na ten basen, bo chciała się z nią widzieć. A ta ją starała się wykorzystywać, w ogóle ta druga dziewczyna. No nie będę Wam zdradzać wszystkiego, co tam się wydarzyło, bo jeśli ktoś będzie chciał oglądać, sobie może oglądać. Powiem, że mnie interesują nawet takie filmy, zobaczyć jak, jak pokazane są uczucia takich, takich osób. Um, powiem tak, był dobry, Aczkolwiek ja spodziewałam się trochę lepszego filmu, ale nie żałuję, że go obejrzałam, bo, no bo jednak ta dziewczynka dosyć dobrze zagrała i dosyć dobrze pokazała y, te emocje, które nią targają, a jednak tak naprawdę pokazać, jakby uzewnętrznić siebie, jakby tak, albo wejść w rolę tak, tak, tak dobrze, żeby to było pokazane, jakby to faktycznie ona to przeżywała. No to jest moim zdaniem dobrze zagrana rola w filmie. Takie jest moje zdanie. No więc to mogłam jeszcze wam powiedzieć. Dobra, no to wcinaj. Właśnie pałaszujemy. To jest odcinek dzisiaj kuchenny. Jesteśmy sobie w kuchni. Ja testuję nową patelnię, którą kupiliśmy. patelnię. Biedronce? Patel... Tak, kupiliśmy patelnię w Biedronce. To jest patelnia taka do grillowania. Tak, tak Tak, i testuję ją właśnie. Jak to tam działa. I działa, powiem wam, nie, nawet nieźle. Potem kosztowała całe 15 złotych i nie były to pieniądze wyrzucone w błoto A... Co prawda jeszcze nie mam doświadczenia jak do końca na niej gridować i trochę zostaje rzeczy na niej ale spoko Wszystko z czasem Powiedzisz czytamy w ostatnio? A tak, bo my jesteśmy fanami yy, Coca-Coli ale ostatnio w Lidlu odkryliśmy pepkole I nam posmakowała, nie wiem dlaczego. Jest bardzo tania. No tak, ale teraz dostaliśmy z Niemiec waniliową, ona jest pyszna. A ona tak. Jest droga. Tak, Coca-Cola waniliowa. W Niemczech normalnie kosztuje, jak każda Coca-Cola, a w Polsce trzeba zapłacić za litrową butelkę 10 zł. Wspaniałe. Po prostu I'm loving it. <laughs> Trzeba będzie potem wyczyścić patelnię Dobrze, A... Poczęstowalibyśmy was Ale no niestety nie ma was tutaj Ale jak ktoś nas odwiedzi To obiecuję to... No widzę, że ty kurczę Ostro się bierzesz za jedzenie Macie się zechciało pić I co będziesz piła? Chciałabym się napić Waniliowej koli. No to się napij waniliowej coli Przepraszam, że dzisiejszy odcinek jest taki właściwie o niczym Eee, ale tak, może poznacie nas troszkę bardziej. No to właśnie, szukaj jakiś szklanki. A czemu tylko mało? No bo ja lubię mało, ja też do mało. Aha. Ja lubię małe. no tak. <śmiech> Marta, wszystko lubi małe. Tak, jak to ludzie z Czarnobyla, którzy mają cztery nogi. <śmiech> no ale ty masz dwie. No ja mam dwie, ale ktoś tam mówił. A i że tak, Czarnobyl faktycznie to jest eliksir młodości. Ja będę wiecznie młoda. A czy mówiłem Wam, że udało mi się wygrać aukcję odnośnie Szkarłatnej Litery? Czy ja mówiłem? Wcześniej już? Nie wiem, no, chyba nie. A to udało mi się przypomnieć. Udało mi się w końcu znaleźć książkę Szkarłatna Litera na Allegro i wygrać aukcję. I za całe 10 zł plus koszty wysyłki będę już miał ją i będę mógł ją przeczytać. Jubi! Teraz wszyscy się cieszą. Pokaż, jak się cieszysz. Joo! <laughs> Dobra, eee, no nic, to dzisiaj taki króciutki odcinek, chcieliśmy tylko zachować ciągłość, może nam wpadnie jeszcze do głowy coś, to może coś nagramy, zawsze mówimy, że może coś nagramy, za się to dzieje, nie, ale może w weekend, bo taki weekend będziemy mieć dosyć ciekawy, jeżeli ktoś jest z Krakowa, zapraszamy wszystkich na pokaz. nagrać coś właśnie z podwieczorku. Z No, zobaczymy, zobaczymy. No, eee, bo... W każdym razie zapraszamy wszystkich, którzy są z Krakowa lub okolic na pokaz. Czego jeszcze nie powiedzieliśmy, właśnie dlatego, że mamy pokaz, to trenujemy i powiem Wam, że ostatnio w sobotę tak, żeśmy się zmęczyli, że ja się już nie pamiętam, jak dawno tak zmęczyłam, ta była mokra i tam zazwyczaj było strasznie zimno na tej sali. A tym razem było mi tak gorąco, że po prostu no była jakaś masakra. A jeszcze co Wam powiem... Ja wiem, teraz to ciężko się jest ubrać na tą pogodę. Raz ubieram się jest za, za ciepło, ubieram jeszcze sobie szali, kurtkę, jakąś taką ciepłą w ogóle, potem jest mi za gorąco. Potem się y, rozbiorę, że trochę ten i już jest tak wymieszana temperatura, że nie mogę się doleczyć jakoś. Co chwilę raz już jest mi lepiej, a za chwilę znowu katar, temperatura i w ogóle, więc, więc tak niestety wa walczę tutaj z tym przeziębieniem, no ale jak to mówią do pracy I tak trzeba iść i tak za chwilę jak zjem, to pewnie się będę szykować i jechać do przedszkola właśnie tego, o którym mówiłam tam chwilę. A ostatnio jeszcze nie tylko tam miałam balet z dzieciakami, ale było tam takie zebranie, powiedzmy takie szkolenie tam dla, dla ludzi, którzy tam chcieli, czy rodziców, czy właśnie tam ludzi pracujących w przedszkolu. Jakieś takie zebranie odnośnie szkolenie takie powiedzmy wykłady pani psycholog, jakieś odnośnie coś tam zachowania w grupie czy coś takiego, jakieś jakieś takie dyscypliny. Nie wiem jak to było, ja w każdym razie dwie godziny bawiłam się z dzieciakami, głównie bawiłam się z takim chłopczykiem Wojtusiem, graliśmy sobie w piłkę, balona, potem robiliśmy pokazy, okazało się, że, że lubi tańczyć I ja powiedziałam, że pewnie zapiszesz się na breakdance kiedyś, bo zaczął mi stawać prawie, że na głowie, tarzać się jak w breakdance, więc to wiem, może coś będzie kiedyś z niego. <grym> Marek właśnie tutaj z widelcem i z nożem. O, o. Dobra, to ja może mu oddam ten, ten, ten, ten, ten sprzęt. Dasz mi w końcu zaprosić ich na pokaz, jak coś? Oczywiście. No bo tak, przerwałaś mi i nie mogłem powiedzieć, że pokazie, no. Już się zajmij mięskiem. Już się zajmij mięskiem. Nie wiem. Dobrze. Dobrze. Dwudziestego... Dwudziestego? 20 marca, czyli teraz w niedzielę. Zapraszamy do Ars Hartera, ulica Romanowicza 2. Link do strony Ars Hartera wrzucę. pod. nocy. No, no tak, tak, no to już mówiłem, że ci ludzie, którzy są z Krakowa Jakold. Więc zapraszamy do Ars Hartera na nasz mały pokaz. Taki ogólnie wieczorek, tam będzie też koncert i w ogóle. Dobra. Kończmy już, bo nudzimy strasznie. Pan nie wie, się już śpi. Zależy, o której godzinie nas słucha. No ja. No powiedz. Nie pomyśleć się z pewną budzią. Dobrze. No więc, na razie wam wszystkim. Żegna was Marek. Bardzo.